Witam cię, drogi słuchaczu. Po tej stronie mikrofonu Bania e, spotykamy się w wyjątkowym, bo w dziesiątym odcinku podcastu o piwie Okrągły jubileusz. E, nie jest wcale tak łatwo nagrać dziesięć odcinków. E, mi co zajęło około roku. Mam nadzieję, że e, uda mi się jeszcze kilka odcinków bez jakichś większych trudności nagrać. Dzisiaj chciałbym zaprezentować piwo Gniewosz. Jest to piwo z browaru Gontyniec. Zawiera ono 6% alkoholu, ekstrakt 14%. Jest to piwo koźlak, ciemne, naturalne. Naturalne może sugerować, że jest to piwo niepasteryzowane. Jednak nie widzę nigdzie na etykiecie e, takiej informacji, jednak nie ma też nigdzie żadnego napisu, że jest to piwo pasteryzowane, także no, jest to pewna zagadka. Ale trzymajmy się wersji, że jest to piwo niepasteryzowane, chociażby ze względu na niezbyt odległy e, koniec daty ważności. Piwo jest nalane do. 330 ml butelki. Jest to taki sam bączek, jak w przypadku Noteckiego. Zresztą nie sposób uciec od porównania do tego piwa, ponieważ kapsal mają też taki sam. Jedynie różni się nazwą browaru i nazwą piwa. Jednak jest taki sam układ napisów. Nawet czcionki Czcionki i nazwy browaru są takie same. Odwiedziłem właśnie stronę internetową e, browaru Guntyniec. Na tej stronie wszedłem w zakładkę rodzina piw Gniewosz, e, później w piwo Koźlak, zresztą do wyboru jest jeszcze piwo jasne i piwo ciemne, zupełnie jak w przypadku Noteckiego. Piwo to jest tak samo jak noteckie, pakowane do takich eleganckich kartoników. W środku mieści się 6 sztuk. Piwo to od, od piwa noteckiego odróżnia to, że posiada kontraetykietę. Ale może starczy tych porównań, przejdźmy do tego, co jest przecież najważniejsze w tym podcaście, czyli otwierajmy, kosztujmy i oceniajmy. że nalewamy. rane, ma piękną ciemnobrązową barwę. Pod światło widać takie czerwone refleksy. Piwo jest naprawdę pięknego koloru. Jest to taka mocno, mocno zaparzona herbata z dodatkiem jakiegoś soku malinowego. Tak bym ten kolor określił. Piana jest w wysokości mniej więcej centymetra. Jest gęsta, jest kremowa w kolorze jest kremowa zarówno w konsystencji jak i w kolorze, znaczy czas na sprawdzenie aromatu piła ten jest bardzo słodki w zapachu nie czuć ani chmielu, ani alkoholu jedynie takie jakieś karmelowe noty się przebijają zapach jest bardzo przyjemny, jest to a, przynajmniej w zapachu piwo, które mam nadzieję sprawi mi dużą radość wiem, te refleksy które pod światło się przebijały w piwie w ogóle przepraszam, że tak nagle nie na temat e, mówiłem, że to jest herbata z sokiem malinowym jednak określiłbym to jako taki ciemno-wiśniowy kolor to jest zdecydowanie to Piana jest bardzo gęsta jest lekko gorzkała, zostawia taki przyjemny, gorzkawy posmak jednak nie jest to taka gorycz jak w przypadku chmielu jest to po prostu gorzki smak a może upijmy pierwszy łyk piwo zachwyca nie wiem jak jej porównać do innych koźlaków. Jednak y, to jest to jest cholernie dobre. Jest lekko gorzkie. Czuć trochę palonych słodów. Smakuje mi to piwo. Y, nie wspomniałem o tym na początku, także powiem teraz. Kosztowało 1,69 zł. Żadnej kaucji za butelkę. i Uważam, że za taką cenę nie ma sobie równych. Naprawdę e, piwo poniżej 2 zł, które tak smakuje, jest e, w ogóle jakimś fenomenem. Jeśli uda Wam się kiedyś kupić coś równie taniego i równie dobrego, e, piszcie do mnie od razu. Niezależnie czy, czy to na blipie, czy w komentarzach, czy na maila, A macie telefon to dzwońcie obojętnie. Dajcie mi znać gdzie takie piwo kupiliście. I jak się nazywa, bo, bo póki co w kategorii poniżej 2 zł, yy, koźlak z Gniewosza jest dla mnie absolutnie piwem numer 1. Piwo jest bardzo lekko gazowane, jednak yy, cały czas widać uciekające górze pumbelki. Takie lekkie nagazowanie sprawia, że bardzo przyjemnie się jej pije. Można wziąć spokojnie duży łyk, nie bojąc się tego, że bąbelki sprawią to, że się zakrztusimy. Piana na szklance bardzo ładnie ostaje. Tworzy takie finezyjne wzorki. A może zrobię kilka zdjęć, żeby wam to pokazać. Jak już wspomniałem, jest to moje pierwsze podejście do koźleka i po tym co prezentuję sobą Gniewoż ja na pewno spróbuję innych koźlaków A może zdradny taki rąbek tajemnicy że udało mi się kupić koźlaka z witnicy także bardzo prawdopodobne że będzie to będzie to temat któregoś z kolejnych odcinków nie wiem jeszcze wątpię następnego raczej nie pewnie któregoś tam któregoś może w na razie gadania. De podelektuję się piłem i możecie mi naprawdę zazdrościć. Piwo że tak formalnie nie do końca kwalifikuje się jako koźlak. E, ze względu na to, że ma trochę za mało alkoholu oraz... E, Ekstrakt jest zbyt niski. Również jak przeczytałem na kilku stronach internetowych, smaku jest zbyt wodniste, zbyt płytkie, żeby uchodzić za koźlaka. Niektórzy nazywają go wręcz półkoźlakiem. I to jest cytat ze strony browak.habiz. To jest moje pierwsze podejście do koźlaka i niewiele się mogę na tym tematem wypowiedzieć. Jednak... Jeśli potraktujecie to piwo nie jako koźlaka, tylko jako zwykłe ciemne piwo i tak będziecie nim zachwyceni. Jest zdecydowanie dobry. Jestem już w połowie piwa. Piana utrzymuje się na poziomie pół centymetra. Jest cały czas tak samo gęsta jak na początku. Doskonale przykrywa piwo. Patrząc z góry do kufla nie dostrzeżemy ani troszkę piwa. Jedynie taka piękna kremowa piana bąbelki w pianie zrobiły się chyba jeszcze mniejsze niż były są już naprawdę mikroskopijne piwo ciągle zachwyca swoim aromatem Tak jak już wcześniej mówiłem takie palone nuty się przebijają jest również lekko słodkie w smaku za bardzo nie czuć alkoholu jest on lekko wyczuwalny Piwo posiada taką lekką koryczkę. Jest po prostu pyszne. Tak, jesteśmy już pod koniec piwa. Bąbelki ciągle gazują do góry. Nawiązując do poprzedniego odcinka i piwa Weltins, w którym to piwo przestało bardzo szybko gazować. Tutaj... Gniewosz nam cały czas e, musuje. Bardzo ładnie to wygląda. O, może tego nie powiedziałem, ale piwo jest e, całkiem klarowne. Jeżeli spojrzymy pod światło, to widać, co jest po drugiej stronie. Na przykład przybliżając, a to takie dziwne porównanie, ale przybliżając e, kufel z piwem do monitora komputera, e, możemy odczytać to co znajduje się na tym monitorze także klarowność jest, jest całkiem wysoka piwo pozostawia taki bardzo przyjemny posmak w ustach nie wiem jak go nazwać jednak jest to coś, coś na styl tego jaki posmak pozostawiają portery ogólnie piwo piwo jest świetne. Na samym końcu piwo przechodzi w bardziej karmelowy smak. Jest to takie całkiem ciekawe. Nie idzie wyczuć się większej ilości alkoholu i to jest zdecydowany plus tego piwa. A taki właśnie bardziej karmelowy, słodkawy smak, też pewnie znajdzie swoich zwolenników. Może jeszcze upiję te ostatnie łyczki z piwa i... ...spotkamy się w kolejnym wejściu. Piwo już kupiłem w sklepie Piotr i Paweł. Wziąłem ostatnie, jakie znajdowały się na półce, jednak jeśli tam kolejnym razem zawitam to z pewnością spytam się ekspedientki, czy mają cały kartonik, 6 sztuk i bez wahania wezmę jest to piwo do którego z pewnością warto powrócić jest, jest naprawdę, może się powtarzam, ale to jest naprawdę świetne rewelacyjne piwo do tego wystrzałowej cenie jeżeli tylko macie okazję, to go spróbujcie, kupcie i delektujcie się Także w mojej ocenie 9 na 10 bez wahania i to, to 9 tylko za to, e, obniżona ocena będzie tylko za to, że czytałem w internecie, że to jednak nie jest taki prawdziwy, rodowity koźlak. Niemniej jednak 90% oceny to jest szalenie wysoko. To będzie już koniec tego odcinka, e, liczę na jakieś komentarze. Być może ktoś pił to piwo i coś dopowie, czego ja zapomniałem. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Komentarze oczywiście zostawiacie na stronie opiwie.wordpress.com i do usłyszenia kolejnym razem. Na razie.